Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. przybyłych na y, uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji Święta Górniczego. Bardzo proszę o powstanie i wprowadzenie standardu. górników rudy uranowej. Punkt szósty wystąpienia zaproszonych gości. Punkt siódmy złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową. Punkt ósmy zwiedzanie wystawy 5 wieków tradycji kowarskich, promocja historii górnictwa w Kowarach. Punkt dziewiąty wieczór bar w kopalni liczy rzepa. Punkt dziesiąty zamknięcie sesji. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad 63. sesji Rady Miejskiej w Kowarach został przyjęty jednogłośnie. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji Panią Grażynę Marszu, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego. Witam Pana Andrzeja Więckowskiego, wicestarostę Jelenikorskiego. <kluczy> Witam Panią Aleksandrę, wokal dyrektora Biura Polskiego. śrogomadycznie swaśniejszy. <klucza> Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych naszego miasta. Rady Miasta Kowal, mieszkańców naszego miasta. Panie Franciszku e, wypadałoby dać słoneczniki, ale po tej porze roku jest trudno zdobyć e, takie e, słonecznik, taki kwiat grudniczy. Ale to takie to w zastępstwie trzy żółte gerwery. Słoneczne życzenia na Pana Ręce Franciszka dla przyczyny całej naszej Kowarskiej. Takie mało przytrawię, panie Franciszku, pana Tadeusza. <grymne> <zainterescentrowe>. <grymne> <grymne> tak, panie Franciszku, oddaję Panu głos bardzo proszę. Ale <grymne> będzie Witam wszystkich Państwa na kolejnej sesji naszej. Już 14 razy spotykaliśmy. Dzisiaj 14, 14 sesja i 14 babunka pod ziemią. Rozpoczęliśmy w 2000 roku. Czyli jakby kalendarz my o 1 rok. Rok 13, ale 14 już odchodzimy. Dzięki no, i Rady Miejskiej, i, burmistrzowi, i właścicielom wiele miejsc. Ja chciałem dzisiaj troszkę. Dotychczas o górnictwie opowiadałem i bych chyba już wiecie bardzo dużo o górnictwie. I druga część będzie nawiązywać do pracy górników. Ja chciałem Państwu powiedzieć parę słów o górnikach wiertnikach. Czyli ich nazywano wiertaczami w zakładach przymusowych R1. To są ludzie, którzy wiercili otwory. U nas otwory wiertnicze, otwory poszukiwawcze i rozpoznawcze w kopalniach. Były wiercenia powierzchniowe i wiercenia podziemne. W każdej kopalni były również wiercenia, nie tylko na powierzchni. Ja dlatego zdecydowałem się na te wiedzenia, bo w prasie o tych wiedzeniach dużo się mówi w tej chwili o gazie, łupkowym, lubkowym, a ostatnio no, nawet w Nowinach Jeleniogórskich, no jak to protestują, to w Radoniowie, w Radoniowie, czy na terenie naszej ostatniej największej kopalni Rudy uranowej o poszukiwaniach tego. To też czeka naszych radnych, kiedyś decyzja, czy tu w ogóle poszukiwania jakieś wznowić, za nie tylko za obrady. w kowalach jest dużo jeszcze nierozpoznanych ród. My rozpoznawaliśmy do 300 metrów, dokładnie do 300. Wyrywkowo otwory były wierzone do 600 metrów. Ja, jak trafiłem na kopalnię, nawiążę troszkę do, do swojej pracy zawodowej, trafiłem na kopalnię Okrzeszyn, dostałem 10 maszyn wiertniczych. plan na 10 maszyn, 2000 metrów miesięcznie, czy 200 metrów wiercenia na każdą maszynę, proszę Was. I y, obsada tych maszyn to jest taka, na naszych tych do 300 i 500 metrów. Każda zmiana to jest dwóch ludzi, wiertacz i pomocnik. Trzy zmiany to jest sześciu już y, wiertaczy. 10 maszyn to 60, plus 10% zawsze było rezerwy na e, urlopę, choroby, czyli 66. Tyle ludzi, fachowców. Dalej jest obsługa pomp, są pompiarze, są elektrycy, są mechanicy, którzy muszą obsługiwać to, to są maszyny, wszystko pracuje maszyny, tak? Praca, dzień i noc, niedziela, tylko przerwa. Teraz, nikt ich nie pilnował na drugiej, trzeciej zmianie. Ludzie sami musieli pracować, ale pracowali na akord, czyli im, ile odwiercił, takie miał pieniądze. Oczywiście były normy odpowiednie, ale podałem, jaki był plan u nas na okrzesienie. Na tym okrzesienie, proszę raz, to jest teren, ja w tym roku byłem z panem burmistrzem okrzesienie i, i z burmistrzem y, Lubawki, tak? I dopiero zobaczyłem, jaki to jest trudny teren. Wyszedłem po księdze do jeden i zasamałem się. Ale 60 lat temu to, to proszę wydawałem się, wziąć, co to jest, co to był Tak, nie więc, A teraz proszę sobie obrazić, że więcej tam było 100 metrów na 100. Teren podzielony w szachownicę. I co 100 metrów stało otwór i wieczy do 300 metrów. Nie ma dojścia, nie ma drogi do każdego 100 metrów w terenie, tak? Jeszcze w terenie pagórkowatym, już nie mówię górzyste, bo tam wielkie góry nie są, ale są po tak? Czyli trzeba drogę, trzeba dojechać, dowieść maszyny, ciężkie maszyny, to wszystko stało, Poza tym to, co się wierci, wierci się, proszę Was, żerdziami czyli Proszę sobie obrazić, że średnica żerdzi jest 42 mm, a otwór ma 300 metrów tak jakbyśmy zmniejszyli o 100, tak jakbyście Państwo próbowali rurką 4-metrową odwiercić otwór 30-metrowy. Proszę spróbować, tak? No, znaczy trzeba odwiercić, Rura musi to odwiercić, nazwijmy to tak, Proszę, trzeba rdzeń wyciągnąć, z każdego metra musi być wyciągnięty rdzeń, żeby geolog mógł sprawdzić, co jest w tej ziemi. Nie, nie, nie wierci się oporu, tylko żeby był otwór. Tylko trzeba do toru wyciągać i jest taka zasada, że niezależnie za czym wiercimy, musi być wszystko zbadane. A nie tylko, że my szukamy uranu i nam, bo do uranu na przykład nie potrzebowaliśmy w ogóle rdzenia. Wystarczyło aparaturę puścić i, i promieniowanie podnieść. Ale ten musiał być wyciągnięty, żeby ludzie mogli sprawdzić, może jest srebro, może złoto, na no, na, na, na tym. I jak będą więcej jak nie było, czy władniowie, czy też, to wszyscy, którzy wiedzą, muszą sprawdzić wszystko. Nie? To jest za drugi interes, żeby każdy jeden za solą wiedział, drugi za węgiel, trzeci za uranem. Tak? To musi się rozpoznać wszystko. I to proszę prostu taki Ile takich wiednia? Maszyna wiednicza jest, proszę Was, przede wszystkim nie ma zadaszenia na wiedniach. I są tylko osłonięte boki, żeby wiatr nie dłuchał. Czyli wiatr stoi cały czas pod niebem, tak? A dlaczego? No bo jest wieża wiatrnicza, jest wieża, były no, trójlogi, takie, wysokości kilkanaście metrów. Proszę was, wyciąga się, bo to jest wieża, żeby wyciągać te rury, z których się wierci, bo jest... No, w skrócie, bo to są rzędzie, później jest aparat wiertniczy na końcu taki ten, ale powiedzmy sobie wiercimy to i trzeba to wszystko wyciągnąć. Wyciągało się raz na koniec zmiany. Po co się wyciągało? Żeby ten rdzeń wyjąć z rdzeniówki, bo dnień, się odwierci, jest taki specjalny mechanizm, który urywa ten rdzeń w skałach twardych, to jest urwanie. Trzeba urwać to, jest tam specjalne urządzenie, które blokuje to, wyciąga się na powierzchnię i układa się w skrzynkach specjalnie przygotowanych na to i opisuje się z jakiej głębokości, później <coughs> można już to sobie otworzyć w dokumentacji. Z jakiej głębokości, co tam jest, jakie skały, po co to się robi. Przecież te skały są różne. One zalegają, jak Państwo widzicie, w muzeum, jak, jak jest warstwy, to te warstwy zalegają różnych skał jednej po drugie. Niektóre są rudonośne, inne nie są rudonośne. Są wodonośne, są inne. I trzeba badać? Teraz te skały nie lecą tak proste, jakbyśmy byśmy że to tak jest. Jak zobaczycie na mapach, które tu pokazuję, na przykład kletnie, to są takie zawirowania, są takie zawierowania w ziemi były kiedyś, jak fale morskie.. że można Przecinać i dopiero biolog musi z tego, co wyciągnęli e, rdze i zbadali, dopiero może odtworzyć, co się dzieje w tej ziemi. Można zrobić pionowe przepływ, no i na tej podstawie planować kopalnie, planować, czy nie planować. Sprawdzić, co to jest w tym. Ale wróćmy do wietarce. Proszę mi Ja tak myślałem, co było najcięższe w górnictwie? Co najcięższe? My robimy tak górnik, ma ciężko pracujemy i ziemią. Jedzie tak. pod ziemię, jak jest ciepło, poniżej 300 metrów, rozbiera się do majtek i pracuje na głowie, jest albo nie ma, lampę sobie mieszam na tym. Oczywiście ciężka, pamięta. nie już ciężka. A teraz proszę radzić przy wielceniach. Lata Lato, zima, minus 20 stopni, rok 47, 50, 7, minus 20 stopni. Maszyny muszą pracować bez przerwy. Teraz, jak się odwierci otwór, a co? Jak cię wierzy? No to zostają jakieś ułamki z tego wiercenia. No i co z tym się dzieje? No, trzeba wyjść na powierzchni. Jak wyjść? No wypchać wodą. Nie wodą, odpowiednią płuczką. Proszę, że ciężar skały jest mniej więcej 2,6. Woda ma jeden, tak? Czyli trzeba zrobić taki roztwór, żeby ten kamień kamienie purwale. A czym to się robi? A na przykład barytem. Baryt ma ciężar 9. Czyli można tak rozpuścić w zmieniony w łodzie, że, ta, że stała będzie pływać i to się nazywa płuczka wietnicza. Taką płuczką pompę pompują to przez ten przeród, który Państwo widzicie, jak pokazuje telewizja, od się obraca, proszę, przez ten przeród wpychają pod ciśnieniem na spód otworu płuczkę i ona wynosi ten urobek teraz. To nie można zaczynać. Wyobraźcie sobie że maszyna zatrzymuje, na zaklinuje się, tak? to, te, to wszystko, co jest na tych 300 metrach, to opada. Klinuje otwór i mamy gotową awarię. I takie awarie były, proszę pana. A jak awaria, przyjeżdżam na, na e, kopalnię, a już cicho, ciemne, taki czeka na mnie i pyta, czy ja wiem, że u nas była awaria. Oczywiście wtedy, wtedy do domu nie mieliśmy, tak? Ja mówię, nie, teraz się dowiem zaraz, co się działo. Tak? Więc proszę raz, to znaczy UB wcześniej o awariach, jak ja. To jest pierwsza rzecz. Tak. I, proszę, I zawsze było dochodzenie, czy przypadkowo nie było y, sabotażu. czy nie było sabotażu. A teraz? ci tak jak mówię, 10 maszyn pracuje, to wypuści dwie maszyny stoją nowiutkie. Aha, jeszcze jedno wygląda wiercenie. Wiercenie w tych maszynach, kam, czyste kampieńce było tak, że Wierba trzyma taką metr 20 dźwignię i przez dźwignię ten przewód, który wierci albo podnosi, albo dociska do tego. powiecie Państwo, przecież samo się i uwierci, tak? Czyli ludzie, ale yy, na początku to trzeba ten przewód dociskać do tego, żeby coś uwierzyć. A później z czasem, jak on przybywa ciężaru tego przewodu, to trzeba go podnieść do góry. I wiem tak cały czas to już dźwignią i on już w rękach czuje, jak o to idzie, jaki ma postęp, czy jest tak, czy inaczej. Stoją dwie maszyny, nowe, ZIF-300. Proszę nas ZIF-300, nikt nie chce do tego się yy, yy, yy, przymierzać, bo już nie ręką się reguluje, tylko ma nastawę hydrauliczne. Nikt nie był przygotowany, nie tego. I myśmy dopiero musieli, u nas dwóch inżynierów, to był, proszę was, gama w płacach. postawiliśmy maszynę i najpierw musieliśmy sami sprawdzić, jak się wierci tą maszynę, żeby mogły później ludzi nauczyć i przekazać. Ale to taka jeszcze ciekawostka, której tu muszę powiedzieć. Proszę was, te maszyny, wziąłem instrukcję, Zaplatałem się oczywiście wszystko po rosyjsku, w tym trzeba napełnić je e, biegów i inne tam oleje. Wysłamy te maszyny do Janoty, który tu miał warsztaty u nas, prowadził warsztaty. U nas się nie mówiło, że to są te drzewa warsztaty, to nazwisko do na Janoty, do Janoty kierował tym. Tak? Proszę raz, do Janoty poszedł, on miał przygotować wszystko do wiercenia. Przechodzą te maszyny, stawiamy na, na i proszę teraz sobie wyobrazić tak. Ja muszę sprawdzić, czy oni to zrobili dobrze. Otwieram, a tam skrzyja biegu była w misce olejowej. Na dole była miska olejowa i skrzyja biegła. Proszę, o w tej misce. Ja patrzę, tam są głowy, z tych kłowych wystają pilki do metalu. Gdybym był tu uruchomił, maszyna poszła by w tym. Mówię, w niech on sprawdzi, kto przy tym masz tak, Nie wiem, powinien zgłosić to odpowiednie władze, ale ci ludzie, którzy by w szczyty maszali palce, dostaliby w czapkę. Nie ja na dwóch proszę Was, w, ty, w tym czasie. Jedno to doszedł do tego, kto, kto masz o te palce. Ci ludzie zwolnili się, natychmiast zwolnili się z tego. Proszę Was z pracy tym, ale ja nie jestem pewny, czy Janota jest pewna, tak? Bo ja mógł nie kazałem tego zgłaszać. Proszę Was, i gdyby te, teraz... I gdyby on był niepewny, to by pewnie by w rąkach siedział i może by poznał wcześniej Jankowskiego, który jest, gorący, który jest... No, Proszę Was. Ale e, czy taki wypadek ja miałem e, w tym, Oczywiście usunęliśmy to świetne maszyny, tam taką nową yy, młodzieżową yy, załogę, Tarasę grubel, to się pamiętam ich nazwiska, których trzeba przygotować do wiecenia tymi otwórami. To takie krótkie wycinek tego. Teraz tak, tak, wiertacze mieli najlepsze sorty mundurowe, bo tak jak mówię, to jest deszcz, to jest zima, to jest lato. W związku z tym na lato musieli mieć płaszcze, Przeciwdeszczowe, ciężkie, dosyć gumowane, nie takie jak to później były nie, lekkie w tym. Ubranie e, buty skórzane musieli mieć i buty gumowe musieli mieć. Teraz proszę Was na zimę, filce, ale filce owadane skórą, taką. Filce takie, że 20 stopni mrozu można było stać e, w, tym, e, w, w, w tych butach, bo oni stoi. Co robi w ogóle Bier? Ja coś mówiłem. Więc i on ma odpowiedzieć za A pomocnik? A jak się wyciąga? Przechód do góry, właśnie wybierze, ale to jest też ciekawe. jak państwo zobaczyli, to wyciąga wyciąg, to leci szybciutko, a, a wieża ma tylko kilka metrów wyższa, niż na przykład pas, który trzeba odciąć. Czyli pas to jest dwie żerdzie połączone razem, które trzeba rozkręcić, tak? Czyli wyciąga to, pomocnik leci na górę, leci po drabinie, 10 metrów, żeby tam zapiąć, proszę nas odpiąć później bierze na ramię ten przewód i leci z tym przewodem, żeby go rzucić na taki na kozio. Teraz dobra, gdzie coś ziwa, wszystko malzwie, to po lodzi się lata i to nie, no, to maszyna pracuje, to nie da się pomału, czy, to trzeba tak robić jak maszyna robi, czyli jest ciężka praca górników-wiedników. I ci górnicy-wiednicy pracowali w kołarach, najintensywniej do 1953 roku, bo do 1953 roku cały dolny Śląsk był przewiercony. Przewiercony, sprądzony i mapy, które są pokazane w tej chwili, mamy takie mapy, ile było tych, tych robót są w muzu. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że w wykonaliśmy 47 000, ponad 47 tysięcy metrów otworów, czyli ponad 47 kilometrów otworów wiedni. To tak może króciutko, żebyście Państwo troszkę mieli powiedzieć, że nie tylko górnicy, ci którzy podziemią, bo tak też pod ziemią. A czy po to podziemią? Jak kopalnia miała 530 metrów, to jeszcze chcieliśmy wiedzieć, co jest 100 metrów niżej. To zamiast być szybik, to się pierdzią otwory i taki rdzeń z 275 metrów z kopalni Radoniów. Tu jest u nas Tam, gdzie są rdzenie, państwo kiedy zobaczcie, jak wyglądają rdzenie obwiercone w tym. I tam jest rdzeń mój, który wziąłem ostatnie, ostatniego powietru na kopalni Radoniów z poziomu 275. Teraz, tak, do tego artykułu może dwa słowa, do tego artykułu, który czytaliście może w tym. Po Radoniowie na pewno jest uran. Z Radoniowa w kierunku na proszówkę, na grychu leci ustok. Przed ustoku była najbogatsza kopalnia uranu Radoniow. Zawsze przy uskokach były najlepsze, najlepsze, złoża rudy uranowej. I już dawno mówiło, że pierwsze to tam będą szukać, a drugie wiecie gdzie? U nas Małową górą. To jest pole Wiktoria, pole Wiktoria, tam jest proszę was, 5 sztolni, dwa szyby, a dlaczego tak, bo wiemy, że tam jest uran, ale myśmy wybierali uran 0,2%, to jest 2 kg w tonie, a w tej chwili to przedsiębiorstwo australijskie bierze 0,06, wtedy nas to nie interesowało, czyli biorą e, trzykrotnie uran uboższy, aniżeli myśmy wybierali, i stąd Wiemy, gdzie są takie pola, gdzie można ten uran szukać. Radni, przygotujcie się na to, że to przedsiębiorstwo kiedyś przyjdzie i powie, że chcemy tam za tą górą sprawdzić, ile tego uranu jest. Tyle może na początek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wspisuje tego opowiadania i Weryfikuję w archiwach, byłem archiwach państwowej, weryfikowałem w archiwach Państwowej Państwowe Agencji Atomistyki, w zabezpieczeń społecznych, społecznych, społecznych w ipn -ie. dziękuję także za pomoc wszystkim podziemnym trasom turystycznym, w działającym w Kowarach, także jedna podzielna w, w Kletnie, osobom prywatnym, panu Krzysztofowi Cybulskiemu, panu Tomaszowi Markowi, oczywiście także władzom Miasta Kowary i Stowarzyszeniu Miłośników Kowar. Wykład, który dzisiaj wyważam, to Szanowni Kowalski Kowalskich Górników rudy uranowej. to nie jest historia tylko mojego dziadka, ale historia także osób, o których on wspomina. Nie, dziadek nie znał wszystkich, od razu mówię, to jest grupa osób, z którymi e, pracował. Między innymi Pan Stefan Grubel, Pan Michał Kozak, Władysław Korzeniewski, Stanisław Kisiel, e, a także Pan Franciszek Dwornik, Stanisław Płyta e, i jeszcze, jeszcze szereg, szereg osób. E, zwrócę także uwagę na to, że też epizod dziadka z pracy w rejonie trzecim, w związku z tym, że podczas sesji z Stowarzyszenia Miłośników Kowar, ktoś stwierdził, że mój dziadek w kopalni kopaliny pod ziemią nie pracował, co nie jest prawdą, mam dokumenty i tutaj także Państwu zaprezentuję. Nie będę charakteryzował, Boreanu, powiem w skrócie, że według naukowców z Oxfordu 1 gram rano daje tyle energii, co 1,5 Mineralizacja uranowa, Czy jak mineralizacji uranowej. Uraninit, uranofan w Kotlinie Kłodzkiej, w Kowarach także, w kopalni Podgórze i odkrycie w Kowarach uranofminit odkryty na terenie kopalni Podgórze 12 września 2008 roku. I zaglądamy do technik akt mojego dziadka Mieczysława Karabina. Urodził się z bludzy powiat Imanowa, województwo dawne krakowskie w 1926 roku. Miejscowość malowniczo położona między Beskidem Wyspowym, którego najwyższym przytem jest Mogielica. E, A gorcami e, tutaj widzimy górę e, Turpacz, najwyższy szczyt Gorców. E, dziadek jest Góralem Białym, tam jest grupa etniczna o nazwie Górale Biali, którzy e, tak, tak bardzo jak pan Franciszek tutaj opowiadają, tylko językiem gazdowskim też opowieści na przykład podczas e, pieśniach weselnych. E, za e, pracą, za chlebem mój dziadek uszedł do zdroju. Tam pracował w kopalni kopaliny podzielą w latach 50-53. Lądek który miejscowość położona w kotlinie chłodskiej. W masywie śnieżnika. W masywie śnieżnika także była zorganizowana kopalnia, o której mówię. Tutaj widzimy śnieżnik i czarną górę. A tutaj jak wygląda na śnieżniku. Także jest to drzewina, ale jest sztucznie prowadzona i introdukowana. Mniej więcej to przypomina Kowarski grzbiet. Radu w Lądku Zdroju Lodek Zdrój, ulica Kościelna Kościół w Lądku Zdroju W Lądku Zdroju mieszkał szereg osób, które później zamieszkały także w Kowarach. Ja tutaj wymieniłem kilka nazw, to była duża grupa osób mój dziadek nie znał wszystkich, między innymi Św. Pęci Stefan, Stefan Michał Kozak, czy panowie Orzugowie nadmienię tylko, że syn Św. Pędzie Stefana Wróbla do technologii obcy z jest ambasadorem Kowar w Watykanie. W stronie mieszkali Państwo Wojdanowie. Przecyniali Państwo Wojdanowie. Mój dziadek mieszkał przy ulicy Kościenek Lądku Zdroju. Tego budynku już nie ma. to jest nowy blok. Notatka służbowa. Kowaliny z dnia 16 października 1950 roku. Ja nie będę cały przytaczał. Tylko notatka z wywiadem z moim dziadkiem. Do organizacji partyjnych. Nie należał za granicą. Nie ma nikogo. Obecnie prosi o przyjęcie do pracy w charakterze pracownika fizycznego. Polecił Józef Urban, zatrudniony w charakterze Sztygara w Kopalinach. No i zobowiązanie też w traktach osobowych, ponieważ wszystko było tajne. Wtedy wszystko było tajne. Kto ujawnił informację tajną, jak to dziadek mówił, znikał w niewyjaśnionych okolicznościach, wyjeżdżał na wschód, oglądać białe niedźwiedzie, cytując z innego Ale górnicy mieli także inną propozycję pracy w tym czasie. 14 grudnia 50 roku rząd podjął uchwałę o budowie metra w Warszawie. Nie skorzystali z tej oferty. Jakby skorzystali, to pewnie by pociśnienie się budowali. Kto to wie. E, kopalnia Kopaliny. E, położona, tak jak mówiłem, w klasowie Śnieżnika. E, przy, na trzy drodze między Sienną, e, Sieną, a Klepnem. Na zboczu Żmijowca. <śmiech> Działała w latach 4853, tu fragment kopalni Kopaliny. Tworząc kopalnię wykorzystano kilka średniowiecznych sztolni. Obejmowała około 20, nie około, 20 soli, szyby. Długość wyrobów wynosiła ponad 37 km. Łącznie wydobyto to około 20 rano w ludzie oficjalnie. Tutaj widzimy także jedno z podziemnych tras turystycznych, którą warto także odwiedzić. Dla górników pracujących w kopalni kopaliny wybudowano w latach 48-52 osiedle Morawka, bliźniaczo podobne do naszego osiedla górniczego w Kowarach. Tu Siedla. Mój jadek wspominał tak. W zdroju w części uzdrowiskowej lądka stacjonował korpus bezpieczeństwa wewnętrznego. Żołnierze pracowali w kopalni kopaliny. Dowożonych do pracy w lądu zdroju, a Rosjanie mieszkali w willach koło KBW. Pracowałem w szkolniach 11-11A. 11 to była siedemnieczna szkolnia zwana Mroczną. 11-A to była szkolnia główna kopalni kopaliny. E, w kopalni kopaliny Ruda była ułożona gniazdami. Tak jak to opisywał pan, tutaj pan dyrektor była to sama ruda uranowa bez kamienia, dlatego nie strzelaliśmy, lecz krowaliśmy. Pracując w rejonie trzecim, wybieraliśmy rudę uranową rękami na podłożoną flantekę. Uran wkładaliśmy rękami do puszek. Potem były one podpisywane przez osoby za to odpowiedzialne, następnie zamknięte puszki z karteczkami i środku były ładowane na samochody. Na nocnej zmianie podczas pracy w stolni 11 Michał Kota, który nadzorował pracę górników, zobaczył, że. W związku z tym Michał Kozak nie kazał gównicom górnikom, który nadzorował strzelać. Rano przyjechali Rosjanie i mu na od duraku stwierdzili, że jest samotarzystą. Jako, że Michał Kozak pochodził z Białorusi i znał także język rosyjski, oddzięczył się tym sam. Jeden z Rosjan sam wykonał rozkaz. Po wykonaniu strzału rzeka zapadała się do sztoli, trzeba było ją przekierować, Na stronie Wójdzianek dostał przeniesienie. Przeniesienie do Kowal z dnia 30 marca 1953 roku, Kierujemy do waszej dyspozycji obywatela karabina Mieczysława, który na naszym rejonie był zatrudniony w charakterze Górnika, celem zatrudnienia w rejonie pierwszym. Premię z tytułu karty Górnika za pierwszy kwartą 1953 roku otrzymał. Akta personalne zostaną przesłane drogą służbową. Przechodzimy do naszych pięknych, wspaniałych kowar umiejscowione między Rudnikiem a Wołową Górą, czyli między Garek Prążającym Narodawami Janowickimi. Widzimy Wołową Górę z tyłu, Kowarski Grzbiet dalej, Śnieżkę, Śląski grzbiet, z przodu kowary, kościół i w tle tam także osiedle górnicze. Po przyjeździe do Kowar zamieszkałem w pierwszym wybudowanym budynku. Tak wspominam w dziale. Na osiedlu górniczym bliźniaczo właśnie podobnym do Osiedla Morawka w Stronie Śląskim. Budowę Kowarskiego Osiedla ukończono w roku 1953. Ech. I ostatnio mojego dziadka. Nie pracowałem w kopalniach Wolność Wiktoria Hydromego. Tutaj mamy zdjęcie udostępnione ze zbiorów Pana Krzysztofa Wizonowicza dzięki władzom miasta Kowary. Stolnia Główna kopalni Wolność, stan sprzed lat i stan obecny w prawym dolnym roku. W 1953 roku pracowałem w szkolniach oszukiwawczym nr 24 niedaleko Leśniczówki 1 oraz w okolicy nr 22 w okolicy budnik. W okolicy Leśniczówki 1 była szkolna nr 24. Na zdjęciu widzimy fotokopię W okolicy Budnik trzeba było przejechać trzy punkty kontrolne w Karpaczu i jego okolicy, które były strzelone przez wojsko i każdorazowo okazać kazać legitymację. Bek chciał, że akurat wtedy ukradziono moje dokumenty. Tutaj na zdjęciu widzimy centrum Budnik zdjęcie udostępnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Czeskiej. Budniki na biało, tutaj na środku jest hałda, e, sztol numer 20. Po pracy przyszedł do mnie ubek i wziął na przesłuchanie. Urząd Bezpieczeństwa nie wierzył w moje wyjaśnienia. Próbowano mi mówić, że sprzedałem dokumenty albo że chcę uciec za granicę kłamień. Uznano mnie za wroga pracowego i chciano zlikwidować, podejrzewając mnie o szpiegostwo na rzecz obcego mocarstwa. Ostatecznie Urząd Bezpieczeństwa kazał mi się zwolnić. Gdy już miałem się zwolnić, na drugi dzień, stawił się za mną dyrektor zakładu Marian Kula, który, gdy się dowiedział o całej sytuacji, przyjął do mnie o czwartej rano. Oni nie są bogami. Też coś mamy do powiedzenia, stwierdził pan Kula na zdjęciu widzimy sztolnię poszukiwawczą numer 21 centrum chłodnik stan obecny dyrektor Ryszard Niewiarowski wspomina dalej w udziale, którego cieszyłem się nienagarną opinią, razem z panem Poląznali jest z pracy w kopalinach, poświadczył za mnie urzędowi bezpieczeństwa i ratował mnie przed egzekucją rano poszedłem do pracy miałem 6 ludzi po co pojechaliśmy do sztolni numer 22, tutaj widzimy na zdjęciu chłodniki fragment zniszczonej drogi dojazdowej do sztolni poszukiwawczej od strony koła. Mieliśmy trzy punkty kontrolne. Pierwszy w Karpaczu, skrzyżowanie Karpacz w Kowary. Drugi przed wjazdem w las, przy czym niekiedy przed wjazdem w las żołnierze nie kontrolowali, tylko w lesie wyskakiwali z nienawska, tak a w lesie, a trzeci w lesie, czyli dwa razy mogli też wyskakiwać właśnie w lesie. Żołnierze nie pytali mnie o dokumenty i przepuszczali, gdyż znali mnie z widzenia. To było wtedy, gdy jechał. Tutaj widzimy na zdjęciu lotniczym z 1953 roku, Hałder Stolni, poszukiwawczy numer 22 w okolicy <śmiech> Wyrobiono mi nowe dokumenty i zostałem przeniesiony do pracy w kopali w nr 20 a w kopalni liczy, że pary węcal, kolejna podziemna trasa turystyczna, którą warto odwiedzić. Mój dziadek wspominał, że tą bito bili prosto, być może trochę w lewo skręcając, bili do momentu, aż trafili nad sobą na korzenie drzew, spodziewali się wody uranowej, ale. E, mimo wyrobienia zminowych dokumentów złapania złodzieja, nadal pozostałem pod obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa. To jest legitymacja stopnia górniczego mojego dziadka. E, następnie dziadek zaczął pracować w kopalni Podgórze, która działała w latach 51-58. Utworzono ją podkryciu złoża tzw. Korea na Podgórzu. W tym czasie w kowalskim kopaniach pracowało około 7,5 tysiąca osób, w tym kilkudziesięciu Rosjan. Tutaj widzimy zdjęcie lotnicze z 1953 roku, sztolnie 19, kopalnia Podgórze i sztolnie 19-19A. Obejmowała 5 toni, przy czym w, w sztolniach w numer 18, 4 szyby główne i wiele szybników. Tutaj kolejna trasa podziemna turystyczna Kowarskie kopalnie, także warto odwiedzić. Sumaryczna tutaj wszystkich wyrobisk wynosiła około 39 km. Tutaj w nr 17 stan obecny. Łącznie wydobyto około 196 ton uranu w rudzie. Tutaj widzimy przejawy minerali Kopalnia miała około 670 metrów od powierzchni, 535 od poziomu zerowego, w stolni 19, w lot sztolni zawali, 16, zawalił się w 2012 roku, po jesiennych ulewach tutaj taka ciekawostka, sztolnia 17 i 16, zaleźlicie, lotnicze z roku, Ministerstwo Obrony Narodowej, Republiki Ministrzewskiej, udostępniło fotografię. W kopalni górze nie pikrowaliśmy, jak w kopalniach, bo ruda była ułożona żyłami, strzelaliśmy, po zmierzeniu radiometrem przez odpowiednie osoby ruda obranowa była ładowana na wózki i trafiała zależnie od swojej mocy do odpowiednich filozów. Tutaj na zdjęciu e, widzimy pikier. W szolnie 19 dążyliśmy szybkościowo dwutorowo. Dwa cykle robiliśmy w 6 godzin. Pracowaliśmy na 4 zmiany w piątek. W tym czasie posuwaliśmy się o 3 metry naprzód w ciągu jednej zmiany, czyli 6 godzin. W miesiąc robiliśmy 230 metrów pobijając rekord Europy. Kosze ładowarek mechanicznych nie wytrzymywały takiego tempa pracy, wspomina mój dziadek. Tu zdjęcie z kopalni w podgórze. Na poziomie minus 200 trafiliśmy na żyro rudy uranowej. Ładowaliśmy ją jak krami, a to był uran. Załadowaliśmy 230 wagoników. Było liczone za kamień, a kapitan Krupski, Rosjanin NKBudzista pierwszy, który nadzorował wszystkich Rosjan mieszkających na Wojkowie, trzymał dyscyplinę, nie zapłacił nam. Tutaj widzimy figurkę świętej Barbary, której dzisiaj mamy. Dzisiaj dwa dni temu Pewnego razu w sobotę w nadleśniu klatku wjazdową Krzybę nr 2 z pracy podzielę. Ostatni wyrósł. Ja i dwóch po Wysiedliśmy w klatce nad dotchanią, a klatka łamała drewniane i Lina przeszła na naszą klatkę i prowadzi. Baliśmy się, że spadniemy w trzebaś, Wysiedliśmy na dwóch ostatnich linach. Tak Mój udziale. W pewnym momencie wybiło bezpiecznik i skręciło klatkę, także nie poleciała na to wszyscy. Przeżyliśmy. Na zdjęciu widzimy kopanie pod w poziom minus 40. Za, za moją pracę udziale w udziale został także wyróżniony brązowym krzyżem, zasługi, który tutaj widzimy. Z e, IPM dostaliśmy odpowiedź, w zasadzie udziale dostał odpowiedź. Nie ma żadnych dokumentów na jego temat nie ma statusu ani poszkodowanych, ktoś z zaproszonych gości chciałby Atrakcją turystyczną na tyle, żeby młodzi ludzie kojarzyli miejsca, których do tej pory nie kojarzyli z górnictwem, z tym miejscem z tym miejscem tutaj, dlatego że jeszcze w tej chwili żyją ludzie, którzy w tych miejscach pracowali. Jesteśmy w stanie jeszcze uratować wiele ich wspomnień z ich ciężkiej pracy, ale też i dużej satysfakcji z tej pracy, o czym się tutaj rzadzin mówi, że mimo wszystko górnictwo przynosiło ogromne dochody. To było pewne bogactwo ludzi tutaj mieszkających, ciężko pracujących, ale mających za to godziwe, jak na tamte czasy, wynagrodzenie. Będziemy dbać o to, jako Dolnośląska Organizacja Przede wszystkim Turystyczna, żeby te miejsca we wszystkich folderach możliwych pojawiały się. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego za okazji Święta, bardzo pan Andrzej parę Gratulacje panie franciszku na ręce wszystkich górników. To miasto oczywiście wyrosło na górnicy, to jest powiedzenie paradoksalne, bo wyrosło w dół, ale tak to jest, że miasta rosną tak samo wysoko, jak, jak w dół rosną, prawda? Paryż, Londyn, wielkie miasta są tak wysokie, jak, jak głębokie. Nasze miasto nie jest wysokie, ale e, jeszcze będzie wysokie, bo jest bardzo głębokie. I e, e, wzrosło na tym, co wyście robili i co wasi poprzednicy robili. Miasto zostało założone na górnicy. To jest fundament. I dobrze, że o tym wiemy. Dobrze, że o tym wiemy, zwłaszcza, że wokół górnictwa Turanu narosło wiele najrozmaitszych mitów. I te mity dzisiaj rozwiązujemy dzięki takim właśnie rodzinnym, familijnym badaniom jak pana doktora Pypiot. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo. bardzo, bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu naszych parlamentarzystów, czyli pani poseł Zoficernow oraz senator Zafniera, chciałem po pierwsze serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą oczystość. Jednocześnie chciałem także złożyć serdeczne gratulacje za e, wszystkich osób związanych z środowiskiem godniczym w Kowarze oraz dla całej społeczności Kowar. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj, patrząc na te wystąpienia, widzimy, jak wielką jakim wielkim okresem tutaj w historii, wielkim wkładem było życie górnicze, była działalność górników w Kowar, w historii Kowar. Jesteśmy w roku historycznym, 500-lecia nadania praw miejskich dla Kowar i to nie była tylko historia. Ta historia to, to była ciężka praca, którą Państwo tak naprawdę tworzyli Kowary. Przed tworzyli to przedstawiciele górników jeszcze Innych kultur, po wojnie tworzyliśmy to my, Polacy. Mam nadzieję, że ta historia kiedyś jeszcze dotykowa wróci w sposób taki czynny, jak wspomniał tutaj Franciszek Gawor, czego Państwu serdecznie życzę i jeszcze raz chciałem powiedzieć dziękujemy za tą wielką pracę, którą Państwo wykonali. Dziękuję bardzo Przewodniczący, Szanowni i... Drogi Franciszku goście, To, co powiedział Pan Wicestarosta o tym, że powoli prostujemy naszą historię, wyjaśniamy historię naszego miasta, to jest szczera prawda i chciałem Państwu tutaj zakomunikować, że dzięki pracy kilku autorom, autorów, między innymi pracy obecnego tutaj Franciszka Gawora, powstała monografia naszego miasta, pierwsze tak szczegółowe opracowanie dotyczące historii naszego miasta od zarania dziejów, e, na początku miesiąca stycznia, bo w tej chwili jest praca w drukarni, przy, przy, książki przyjadą, tysiąc egzemplarzy przyjedzie w, w przyszłym tygodniu, ponieważ jest okres świąteczny noworoczny, promocję tej książki i spotkanie już ustaliliśmy na początku miesiąca stycznia. Odbędzie się w, w chwili szpitala MSW przed a Państwa chciałem bardzo serdecznie na to zaprosić i... To, co powiedziała Pani Wiceprzewodnicząca, że Sejmik dba o to, chciałem na ręce Pani Przewodniczącej i niestety nieobecnego z powodów rodziny Przewodniczącego i pokoja bardzo serdecznie podziękować za realny finansowy wkład w wydrukowanie tej książki. Bardzo serdecznie dziękuję. na organizacji i jest pierwsze miejsce burmistrz Mirosław Gurecki 4 2013 i miejsce dla następnych yy, umieścić jak wiele, wiele innych cennych eksponatów od kowalskich górników, od kowalskich rodzin w naszym miejskim muzeum, które właśnie w tym roku otworzyliśmy powiedzmy tak w połowie, ponieważ mamy fabrykę dywanów, mamy historię Kowal, mamy bardzo dużo dzięki pracy tutaj Franciszka Gawola eksponatów przygotowanych z górnictwa, zostaje nasz, nam jeszcze element lecznictwa kowalskiego, który był bardzo, bardzo ważny i począwszy od E, właśnie, jak to mówi sekretarz, tych, którzy zioło zbierali tutaj nade mną, poprzez nasze szpitale, trzy, a skończywszy na dyklatorze e, e, e, radonowym e, i leczeniu wodą e, tutaj obecnego właściciela, e, jeden Umieszczę to w z opisem od kogo i dlaczego. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję. na każdą i na to ja, proszę, będzie miły, a nie Ja Państwa, ja Państwa, Pan Przewodniczący na pewno zaprosi, zapraszam gorąco, po złożeniu związanych kwiatów, zapraszam do zwiedzenia naszego, naszego muzeum, Po muzeum będzie oprowadzał szef Biura Promocji. Dziękuję państwu. W dzisiejszej uroczystej sesji jest złożenie kwiatów pod tablicą Panówkowej na następnie zwiedzanie wystawy. Jeszcze raz w imieniu swojej Rady Miasta Pana Burmistrza serdecznie Państwa zapraszał. Zapraszam, a teraz bardzo bym prosił, aby tradycją zadał, zaszpiewam Państwu Karolnik i tak zwykle,